Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie, gdy się dotykam. Stół wielkanocny nakryłeś? Nakryłem. Święconka i jajka na stół wyłożyłeś? Wyłożyłem. Radio Afera żeś włączył? Radio Afera. Polecamy się na śniadanie wielkanocne. Kura idzie coś schrupać na śniadanie. ja muszę powiedzieć, że mnie co roku jakby dżingle takie świąteczne nasze zaskakują i zawsze mi mnie, mnie bardzo ubawiają. Są genialne. Właśnie wcześniej słyszałam, że um, koszyk pełen jaj wypełniony aż po brzegi. Takie, wiesz, nawiązanie do multiego zarąbiste. To było... <głos> Ogólnie, jeśli lubicie takie dżingle, to pamiętajcie, że mamy je też na święta Bożego narodzenia na przykład. I też są zawsze bardzo pomysłowe. Um, no słuchajcie, zaczynamy drugą godzinę naszej audycji. Jest godzina 10.01 i dzisiaj niedziela wielka nocna, 5 kwietnia. Yy, czy chcesz powiedzieć, kto dzisiaj obchodzi imieniny? Ja bardziej chciałam jeszcze nawiązać, bo tak, tak. powiedziałaś, że Wielkanoc no i w dobrze. ogóle, ale jeszcze mamy nietypowe święta. Może Aha. tak odwrócimy dzisiaj kolejność. Dobrze, no to jakie mamy nietypowe święta? Słuchajcie, jest Dzień Grzeczności za kierownicą i chciałam zrobić taki żart, że ale jest chyba Dzień Grzeczności za konsoletą, tak nawiązując do pierwszych minut naszej audycji. Poza tym jest Dzień Leśnika i Drzewiarza i Dzień Karmelu. Więc okay. jest różnorodnie dzisiaj. No, zdecydowanie, zdecydowanie Masz rację. Mi się najbardziej podoba Dzień Karmelu. Ja tak? kurczę, aż mi się y, po prostu pojawia pełno rzeczy, które bym zjadła, takich karmelowych teraz. nie mów. Tutaj mm. ludzie pewnie wiesz, przy stolikach tak. tak już świętują, jedzą, a my tutaj. Jakieś mazurki, mm. takie z kajmakiem, jakieś takie coś bym. Mm, no mm, Jeśli jedzie coś takiego, no. to wiedzcie, że Wam zazdrośnią. <śmiech> Bardzo. <śmiech> no. My nie możemy jeść jakby przed mikrofonem, bo to będzie słychać. No i to byłoby niegrzeczne. Nie byłoby. Literalne. Tak, bo nie widzicie nas ogólnie, ale byście słyszeli, że no. jemy rozmawiając z Wami. A już mieliście chrupający jingle, więc. No. <śmiech> tak Myślę, że to jest wystarczające, a dzięki części za kierownicą to myślę, że zawsze bardzo miło, bo to jednak jest taki dzień, że można sobie pomyśleć święto, wielkanoc, to też trzeba pomyśleć o tym, żeby być miłą i sympatyczną osobą. Nie śpieszcie można... się tak. do rodzin. No dokładnie, trzeba jechać y, ostrożnie i bezpiecznie. A imieniny dzisiaj obchodzą między innymi Irena, Wincenty, Jeremiasz, Katarzyna, Maria, Julianna, Jeremi, Tristan i Kresencja. I wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeszcze jak? <grych> Także zostańcie z nami, bo jesteśmy tutaj na 98,6 przez następną godzinę. A teraz utwór na specjalne życzenie od słuchaczki i to Maliny i Taniec Flaminga. Dziś przecież długą Mamy noc, nic nie Mamy dla was oczywiście przypomnienie o naszym konkursie, gdzie do wygrania jest y, dwa razy taka pojedyncza wyjściówka, karnet na Next Fest w tym roku. Czy ty się wybierasz na Nexta? Chciałabym, zważywszy na, na, na tych artystów, którzy tam będą. No, myślę, że może powinna wziąć udział w naszym konkursie, ale też nie do końca możesz, ale może, może musisz jakiś przekręt zrobić. I, i rzeczywiście powiem Wam, że line-up w tym roku jest dosyć ciekawy. Jeśli nie wiecie w ogóle, to Nextfest będzie w tym roku od 16 do 18 kwietnia, bo nie wiem, czy wszyscy jakby są na bieżąco z Nextem akurat, czyli już nie tak długo w sumie ten Next Fest i to jest taki, taki, taki festiwal, który właśnie trwa trzy dni i macie koncerty właśnie i też różne spotkania, po prostu na wielu różnych scenach w mieście też jest bardzo dużo właśnie zapraszanych różnych gości, bo to są nie tylko artyści, ale też są dziennikarze, są eksperci z branży muzycznej i możecie sobie chodzić po prostu po Poznaniu do różnych miejscówek, które są gdzieś tam w programie opisane i tam o różnych godzinach po prostu się dzieją różne eventy i właśnie nie tylko koncerty, ale też różnego rodzaju spotkania. E, wspominałyśmy wcześniej, że będzie Vito Bambino, w tym roku będzie Ewa Farna, Natalia Schroeder, e, ale wy w ogóle, żeby wygrać taką wejściówkę, macie zadanie opowiedzieć nam, kto jest według was takim mało znanym artystą z tegorocznego festiwalu, na którego warto się wybrać, bo po prostu za rok to wszyscy będą go słuchać. No dobra, to możemy wytłumaczyć jeszcze raz, jak, jak trzeba tak. wysłać SMS-a co? I uzasadnić dlaczego wszyscy będą go słuchać. Też masz tak często, że masz jakichś artystów, na których się denerwujesz, że słuchałaś ich zanim byli sławni? A, trochę tak, hmm. trochę tak, no Może i potem to tak już nie jest to samo, nie? No. bo oni już są sławni tak. i jakby... Ale ty mówisz, ale ja byłam przed mm -hmm. tym hype'em na niego. No. no, ale wracając, tak jak Jowita <laughs> zapowiedziała, tak chciałam dodać. Um, żeby wziąć udział w konkursie, to trzeba wysłać smsa na numer 7248, napisać afera.next, podać wasze imię, nazwisko, odpowiedzieć na właśnie nasze pytanie konkursowe, a koszt wysłania sms to 2,46. Także zachęcamy was. The divine The rest of the A man silken friend Spiders traveling makes me move The day You became my pain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 Audycja poświęcona kulturze Wtorki i czwartki Osiemnasta, niedzielę siedemnasta <grystanie> Sabotaż i wiesz. Nieznane utwory znanych wykonawców Muzyczne wykopaliska Nieznane połączenia muzyczne Znani, nieznani W każdą niedzielę o osiemnastej Tylko w radio. Autopromocja, reklama. A gdyby tak. reklamować się w radiu? Napisz promocja małpaafera.com.pl Reklama. Królisz, stolisz! Królisz, stolisz! Czy widziałeś już moje jaja? Papa że my Odebrało mi słuch i mowę Działam nie tylko na własną szkodę Kiedy znowu zamykam się w sobie Ciekają mi doby Nie zaczynam lub Nawiązując ym, do dzisiejszego wspomnianego Egiptu, chciałybyśmy też opowiedzieć o kolejnej nowości muzycznej. Też związanej w sumie z Egiptem i to już bezpośrednio, bo to przebiśniegi z utworem właśnie Egipt. E, ja w ogóle jestem mega fanką przebiśniegów e, i ja naprawdę nie żartuję. To jest jedna z takich moich tutaj um, takich perełek, które odkryłam właśnie u nas na antenie i ja zaczęłam ich słuchać i ja mówię nie, przebiśniegi. Zarobiste. super. W ogóle puszczam sobie, są na moich playkach i mam nadzieję, że tutaj z tą kolejną nowością wy też sobie pomyślicie, wow, przebiśniki to jest to. Myślę, że nie ma chyba lepszej reklamy od tej, z której prezenterka po prostu się zachwyca faktycznie nowością muzyczną. Teraz się boję, że jednak to, wiesz, nie, po prostu nie spotka tych oczekiwań, bo po prostu się okaże nagle, że e, jednak posłuchacie i stwierdzicie, że nie, no, są ona poleca. Ale myślę, <śmiech> myślę że jeżeli przebiśniegi mają taką wielką fankę, fankę jak Jowite, to już to znaczy, że robią dobrą robotę. Słuchaj. <słuchaj> <słuchaj> hmm. Może tak jest, może tak jest. No to co? Wybieramy się w podróż do Egiptu w takim razie. Zagradzko Powracam się Możecie już przejść Choć dwanaście Tylko dźwięków Skrywa świat Choć to tylko kilka tygodni Zaglądamy sobie jeszcze do, do pogody, ym, bo muszę powiedzieć, że niedziela wyjątkowo piękna nam się szykuje tak naprawdę i żal by było z tej y, niedzieli dzisiaj nie skorzystać, bo dzisiaj nawet do 21 stopni, chociaż z tego co widzę to trochę ma powiać wiatr, więc y, nie, nie będziemy tego przeceniać, ale ma być naprawdę pięknie, cieplutko pod tym względem. No, mam nadzieję, że będziecie mieli udane zbiory pisanek, jajek, czekoladek, zajączków, czegokolwiek tam y, nie zbieracie. No i wiesz, my teraz siedzimy y, tutaj w studiu, no i tam trochę nam wieje z tego okna. Tak, jest taki jakby przeciąg, coś jest, to się powiew, robi, no. no. Jest tutaj, na razie jest tak, wiesz, chłodnawo, bo jeszcze jest tak w miarę wcześniej, powiedzmy, mm -hmm. ale mam nadzieję, że faktycznie ta pogoda tak się rozwinie do tych 21 stopni, aż brzmi to nieprawda prawdopodobnie, nie? Tak, zwłaszcza, że to jest jakiś taki magiczny, po prostu dzisiaj tylko wyjątkowo ciepły dzień i wczoraj wcale nie było aż tak ciepło mm. i jutro też to no nie No ja myślę, że to przez ten dzień karmelu. A, no. i dlatego jest tak miło, ciepło. Tak, mm. jest tak słodziutko. Masz rację, to może być właśnie przez to. E, myślę, że tak, bo jutro już na przykład 12 stopni, we wtorek 11, środa 10 to wszystko coś koło, koło właśnie takich 10, 11, 12 stopni ma się utrzymać w sumie przez cały przyszły tydzień, co już nie brzmi tak optymistycznie, ale ma się pojawić trochę słońca, więc myślę, że no jakoś przeżyjemy. Musimy po prostu e, zobaczyć, co ta wiosna nam przyniesie, bo chyba no, nie mamy innej, innej opcji, mm. musimy poczekać. Więc tak jak ja wita powiedziała, że te y, około 10-11 stopni jutro, także proszę z rozwagą na ten z dyngus żebyście <głos> potem y, tutaj wasza radiowa mama mówiłam, żebyście potem y, z mokrą głową nie latali po dworze i y, <głos> się przeziębili. No, realizator mi kiwa głową, tak, zgadza się, tak. więc y, y, <głos> proszę tutaj rozważnie. <głos> to apel aferowy o rozwagę na jutrzejszy śmigus-dyngus, bo naprawdę najgorzej to się przeziębić zaraz na wiosnę. okra, gdy się znajomych spotka Uśmiechy są szerokie, toasty głębokie Atmosfera luźna, natura ludzka próżna Zabawa zwykle fajna, gdy bawi się ferajna Nieważne co za ile, kto komu bije brawa Wesoła, ferajna i dobra zabawa Nieważne co za ile, komedia czy dramat Wesoła, ferajna i dobra zabawa czy wychwyta Nie milcze, gdy ktoś pyta Co poni mnie i wkurza, A co czasem wzrusza Chwiejne nastroje, przegrywa, kto się boi Legalna i nie Wesoła, ferajna Nieważne co za ile, kto komu bije brawa Wesoła, ferajna i dobra zabawa Nieważne co za ile, komedia czy dramat Wesoła, ferajna i dobra zabawa W nocy wzrok na mnie umyka, na widok przeciwnika Wesoło rezolutnie gonimy myśli smutne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 A, no, o, się się jedynek był i Każda chciała o szczęście, Po prostu mm -hmm. powiedzieć, bo ja Ciebie chciałam zapytać Czy Ty masz po prostu kogoś, na kogo tak najbardziej czekasz Na Next Feście? to mnie tak Paliło mnie to pytanie Ja wiem, że Ty możesz na kogoś czekać A czy ja na kogoś czekam, to wydaje mi się Że kurczę hmm, Widziałam, że, bo jest tam taka różnorodność i chociażby mm -hmm. kojarzę zespół okej. Okay, okay. I oni są co bardziej alternatywni, taka cięższa muzyka, mm -hmm. ale no przyjaciel mnie bardzo zachęcił do słuchania słonia mm -hmm. i to jest y raczej wyjście z mojej strefy komfortu, bo ja tak mm -hmm. za bardzo rapu nie słucham, ale słonim jak najbardziej. No i Ewa Ferna mi się kojarzy tak mm. wiesz, z taką, wiesz, etapem podstawówki w ogóle, że to było takie ikoniczne. Nie wiem, jak nagrała piosenkę do High School Music, Nie, co ja gadam. Do Monster High High School Musical, chciałabym, ale do Monster High, kojarzysz? Tak, może rzeczywiście było takie coś. Ewa Farna mi się kojarzy, jak jeszcze takie czasy, że się kupowało takie gazetki dla nastolatków, że było jakieś tam brawo czy fan klub i po prostu to wychodziło wtedy i były te plotki po prostu, że Ewa Farna co ubrała tam na siebie. ona była taką ikoną, ona, ona była taką polską demilowatą, mam wrażenie. Tak ona nawet mi się tak, się tak, tak, tak mi się kojarzy, tak właśnie wizerunkowo, tak wizerunkowo. No. Mi się skojarzyło, że to jest taka polska demilowata po prostu. A nawet trochę taka czeska w sumie, no, no bo tak. ona teraz trochę tak pomiędzy czeska, jest. No. No. Masz rację, no to na Ewe Farno może się wybrać. Um, ogólnie ja myślę sobie, żebym poszła na Jerzego Koczura. Oczywiście to w sobotę pójdę. Mogliście Jerzego słyszeć u nas na antenie wielokrotnie. Um, I on, wiem, że będzie grał w sobotę, więc można się te, wtedy na niego przejść. Ale mnie też kusi trochę Agata Radiszewska, bo kiedyś zdarzyło mi się być na jej koncercie i po prostu no Agata Radziszewska po prostu mnie urzekła. Ja po prostu też wtedy słucham i mówię, wow, po prostu laska ma super głos. Ona naprawdę ma fajne, fajne brzmienie i ona mnie też trochę tak oczarowała. Podobno Wiktoria Kida w tym roku też się zapowiada bardzo fajnie. Trochę tych opcji jest, jeśli chcecie w ogóle zobaczyć Kto na Next Westie w tym roku gra To najlepiej yy, wejść sobie Albo na wydarzenie facebookowe Next West Music Showcase and Conference 2026, jak piszecie Next West, Po prostu to też wam się to wyszuka Albo na strony po prostu Next Westu i tam macie na przykład cały program Chociaż z tego co wiem to chyba jeszcze nie jest wiadomo Kto dokładnie o której godzinie będzie grał yy, ale, ale tak Ja ogólnie bardzo to polecam, bo rzeczywiście Next West jest fajnym wydarzeniem Możecie u nas wygrać też wejściówkę pisząc smsa pod numer 7248 afera.next, potem wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, czyli właśnie jakiego mało znanego artysty z tegorocznego festiwalu y, polecacie, kogo byście wybrali, kto waszym zdaniem też y, będzie po prostu słuchany przez wszystkich w przyszłym roku, więc czekamy na też uzasadnienia tych wyborów. I gość takiego SMS-a to 2,46 groszy. Więc słuchajcie, y, słuchajcie, tu, słuchajcie, słuchajcie wszystkich tutaj z NextFestu, żebyście mogli <głos> powiedzieć, że ja byłem wyjątkowy, ja słuchałem tego y, wykonawcy wcześniej. Tak, zanim to było modne. No właśnie. To jest prawda, to NextFest jest super pod tym względem, bo tam jest dużo artystów, którzy zaczynają dopiero i potem będą mega znani. Tak, i na przykład widzę tutaj Klejnot, y, który mm -hmm. też często gości na naszym aferowym tutaj. Y, powiedziałabym. Na muzycznym jadłospisie. Tak, tak. <laughs> no, Dokładnie. Także bardzo polecamy wziąć udział w konkursie. To jest konkurs długoterminowy i rozwiązanie go będzie 8 kwietnia na Feranku po godzinie 10. To jest w ogóle super piosenka. Let me, let me, let me, me, me, me, me. Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify. Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11.30. W dzielę o 19.00. Pieczna podróż do bliskich nam krajów. Ukon się zagrozić na Wispach Anatróż, a nawet za Audycja. Alternatywne Rambory. Czyli wulkan, muzyki świata, etno, folk, world music. Poniedziałek, godzina 21. Autopromocja.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 rolnictwa i rozwoju wsi. Reklama. A! Gdzie schowałeś jaja? Gdzie masz jaja? Prawdziwe jaja. Znajdziesz w paferze. Wielkanoc na 9,8 i 6. powiedzieć, że oprócz Wielkanocy, Dnia Karmelu i grzeczności za kierownicą, ma jeszcze dzisiaj urodziny Farel Williams i kończy 53 urodziny. To jest bardzo ważna informacja. Tak, myślę, to jest, że... myślę że musiała się znaleźć tutaj, słuchajcie, w tym oferanku dzisiaj. I zrobiłam pewne fopa, ale na szczęście zrobiłam je za tutaj... Um, Oj, coś nas. Nie wiem, czy słychać y, po Właśnie prostu było, ten ale... wiatr tak. za nami, który uderza w te rolety. ale jest dość intensywnie, słuchajcie. Mm -hmm. e, a dzisiaj e, jeszcze mm, z Jowitą przy szukaniu informacji o tradycjach wielkanocnych znal znalazłyśmy informacje o takich duszkach jak uboże, <słuch> które. Um, to jest bardzo doskonałe. Tak, które słodkie. podobno goszczą u nas w, w domu i opiekują się nim, i właśnie na ten okres wielkanocny nie mamy piec chleba ani um, go jeść, bo, bo one my... żyją w piecu tak. i zostawia się dla nich okruszki. Ale tak, w tak, Wielki czwartek się no. zostawia tak, okruszki. No. No. Ale to tak z innej beczki, tak <śmiech> się chciałam nawiązać, że może te uboże nas dzisiaj um, A, że one nas tak, nawiedzają, nawiedzają w tym ale <śmiech> może być. Ale wracając do Farela Williamsa, to chciałam. Powiedzieć a propos tego Foparze. Przez moment, nie wiem dlaczego, ale mi się totalnie Farel y, Williams y, y, pomylił z Willem Smithem. A to tak y, <grym> y, chciałam właśnie nawiązać gładko, ale nie wyszło. Y, do tego, jak y, ostatnio robiłam z Iwoną y, audycję i miałyśmy tam podróże małe i duże i puściłyśmy właśnie piosenkę Willa Smitha Miami, ale. Puścimy teraz Farela Williamsa Happy, bo y, to też jest taka bardzo radosna, pobudzająca, y, ikoniczna piosenka. No i chcieliśmy z tego miejsca pozdrowić Iwonę. Tak jest, bardzo pozdrawiamy y, Iwonę, która nas teraz słucha pewnie przy wielkanocnym y, śniadaniu. I tak, zostawiamy was takim teraz no, pozytywnym utworem. I ja rozumiem, czemu ci się to skojarzyło. To są dosyć tak, takie, myślę, podobne ale klimaty. Ale właśnie z Iwoną mi się kojarzy ten utwór, o, bo jest taki radosny i ona zawsze tutaj wprowadzała taką fajną, <laughs> radosną atmosferę. Do studia. No to my teraz sobie razem posłuchamy radośnie w takim razie. It might seem crazy. Ale się zrobiło tak. Wesoło. Wesoło. Aż tutaj normalnie taki taneczny klimat nam się tutaj wprowadził do studia. I myślę, że dobrze, bo na zegarku 10.43, więc nam zostało jeszcze, jeszcze troszeczkę z naszej audycji, a my was teraz wprowadzimy w naszą ostatnią już dzisiaj nowość muzyczną. Tak, i tutaj a propos właśnie tej dobrej, pozytywnej, fajnej atmosfery, to mamy tutaj świetną opcję i mamy tutaj, jak jest napisane w opisie, rozgrzewającą gitarę, gilgoczący saksofon i ukraiński ludowy zaśpiew, nie? pozwalające ustać w miejscu. Także oh. tak nawet właśnie ludowo, jak wcześniej mm -hmm. wspomnieliśmy, folklor taki, więc mam nadzieję, że będzie to jeszcze podbije ta Tak, także będzie po studium. prostu mm -hmm. dublować jakby tak. tą energię, dobrą. Także przed wami Faraway Asphalt. Już dzisiaj trochę rozmawialiśmy o tym, że Wielkanoc ma e, tak naprawdę tysiące lat historii i e, też możemy e, nawet jakby do, dopatrywać się takich początków e, tych tradycji, nie tylko w chrześcijaństwie, ale też w takich tradycjach dosłownie e, po prostu e, ze wsi, e, z, z takimi tradycjami związanymi na przykład z, e, z pracą właśnie na roli, z, z takim życiem po prostu, prostym życiem każdego człowieka i tym, że jest to Wielkanoc, ale też jest po prostu początek wiosny. No właśnie, zaraz tutaj przejdziemy dokładnie do tego, co ja witam na myśli, ale to tak mi się skojarzyło z tym, co teraz powiedziałaś, mm -hmm. z tym, do czego zaraz dojdziemy, chociażby o tradycji topienia Marzanny, nie? Mm -hmm, czyli mm -hmm. ja w przedszkolu pamiętam, że zawsze miałam te tradycje, czyli ten takie, mm, To jest taki polski ludowy zwyczaj, topienia takiej słomianej kukły, mm -hmm. która właśnie symbolizuje te Zimę, śmierć, y, choroby, więc tak, takie tak. Mm, uwolnienie się od y, takiej negatywnej, zimowej energii, bym że mm -hmm. o co chodzi. Tak. No i tu w sumie trochę właśnie w tym samym jakby nurcie jesteśmy z tą Wielkanocą, bo z jednej strony właśnie będzie to um, ta niedziela palmowa, wielki tydzień, tridum paschalne i w ogóle jakby cała symbolika śmierci z martwych stania i tutaj wszystko um, wokół właśnie religii chrześcijańskiej, ale też z drugiej strony um, wokół kultury rolniczej. Um, I tego, że no tak jak właśnie powiedziałaś, jest tutaj ten um, element tego Oczyszczenia i takiego odnowienia. Na przykład dlatego właśnie w Wielkanocy mamy dużo symboli takich związanych z wodą, z ogniem, z taką właśnie witalnością i tego się pojawia dużo. Na przykład śmigus dyngus, to tak naprawdę pierwotnie były dwie osobne, takie dwa osobne obrzędy, gdzie śmigł związał się z takim symbolicznym uderzaniem, jakby gałązkami, które właśnie miało tak pobudzać do życia, dodawać energii, a dyngus to było to oblewanie wodą, które właśnie miało tak nas oczyścić e, i pozbawić tego takiego zmęczenia i bezruchu po, po długim okresie zimy. I teraz my to sobie tak połączyliśmy, ale ogólnie to były dwie osobne rzeczy. Nie, ja myślę, że to jest, jeżeli chodzi o symbolikę, tak piękna w ogóle sprawa. Mhm. Naprawdę ja lubię takie... Mm, takie symboliczne, wiesz, właśnie nawiązania do tego, żeby się jakoś tak zregenerować, odnowić, tak dalej. I um, chciałam tak przytoczyć jeszcze taki dzisiejszy cytat um, autorstwa Małgorzaty Stolarskiej, czyli dopomóż dzisiaj odchodzącym chwilom, by jutro były warte wspomnień. I tak bardzo uważam, że to są przepiękne słowa, które też tak um, bardzo nawiązują do tego, co mówimy o tym takim właśnie, um, żeby wiesz, dowartościować sobie ten dzień, żeby go właśnie jakoś tak odnowić, żeby go sobie jakoś tak... Um... Mm -hmm. tą wodą właśnie yy, tak, oczyścić tak. i tak dalej, żeby, żeby jutro fajnie wspominać to, co było dzisiaj. Tak, tak. Czyli Wielkanoc z jednej strony y, możemy spędzić takie chwile z rodziną, ale z drugiej strony zrobić sobie też taki reset i trochę tak właśnie powiedzieć, że okej, okay, zaczynamy wiosnę, zaczynamy nowy, nowy okres właśnie w roku i troszeczkę w ten sposób się tak zregenerować i myślę, że to jest fajne podejście takie holistyczne trochę do Wielkanocy. Bardzo, no. <śmiech> Się, nawet gdy zamknę, czy widzę nadchodzący kres Nie wybrzmiewa żadna Cześć Został mi jedynie śmiech, zagłuszył prośby modły w nocy padający deszcz. No i zrobiła nam się 10.55 i my się będziemy powolutku żegnać. No, myślę, że ja już zgłodniałam, nie wiem jak to. Ja też, niesamowicie, <grym> nawet nie wiecie jak bardzo. My już tutaj po prostu w blokach startowych czekamy, żeby się wybrać na nasze śniadania wielkanocne. I Wam też życzymy wesołych i spokojnych świąt. No, myślę, że nie mam chyba nic więcej do dodania Nic dodać, nic ująć Dzisiejszą audycję realizował dla nas Grzegorz Nowacki A przed mikrofonami? Nina Frąckowiak I Owitara Tajczak. Dzięki, że byliście z nami I że spędziliście z nami ten poranek No i co? Do usłyszenia już niedługo Pa! Krapieżcy ludzkich snów Kroczą, gdy poczują lęk W uścisku piornych rąk W uścisku koszmarnych męk Otulą cię do snu Lecz czy to na pewno To na pewno sen, mrok to ich dom, cisza to ich zew, trapieżcy ludzkich snów kroczą, gdy poczują lęk. Puści Szmarnych męk Otulą cię do snu Lecz czy to Na pewno sen? Czy to na pewno sen?